Dupa, dupa, inny koncept, tak się nazywa ten podcast, a to miał być odcinek świąteczny, miał być wyemitowany nawet w Wigilię Bożego Narodzenia, ale nie wyszło to do końca. No to teraz mamy tydzień później i z takim to tygodniowym poślizgiem pójdzie nagranie zarejestrowane 20 grudnia. Sylwester akurat teraz jest. Początkowo myślałem, że spędzę go irytując się, że ludzie nie dają mi spać, bo strzelają tymi głupimi fajerwerkami, a przecież Sylwester był rok temu, a potem jednak pojawiło się parę luźnych propozycji, by jednak tak kameralnie spędzić go z kimś innym, wpaść na jakąś domówkę niewielką, albo po prostu przegadać go przy piwie, ale koniec końców i to prysło, a jakoś nie mam ochoty na większe imprezy, mocniej zakrapiane alkoholem, więc siedzę sam i... No i nie powiem, żeby to mi jakoś przeszkadzało. Było mi smutno z tego powodu. Nigdy, prawdę mówiąc, nie przepadałem za celebrowaniem tego typu rzeczy jak Sylwester. No i tak na dobrą sprawę, to tylko dwa razy w życiu zdarzyło mi się spędzić ten wieczór, tą noc w jakiś interesujący sposób. No, dziś pewnie tak nie będzie, chociaż kto tam jeszcze wie, co wydarzy się przez te Parę godzin. Dobra, przejdźmy do odcinka. Nie będzie życzeń ani kolęd, ani specjalnych montaży od kilka tylko skleconych nagrań ze spaceru po Krakowie, bez obróbki, bez montażu na setę, za to ze zmarzniętymi ustami, które to zmarznięte usta nie ułatwiają wyraźnego mówienia. Jak przed chwilą je przesłuchiwałem, to zauważyłem, że jednak boląca głowa dała mi się wyznaki, więc jakoś ciekawie i błyskotliwie też tam nie ma. Zresztą kolejne dni minęły mi na żyganiu i dreszczach, bo grypę żołądkową złapałem. Gdzieś tutaj nawet jakiś odgłos wymiocin, może to będzie to. Nie, może to. Też Dobra, nieważne, yy, to i tak nikogo nie obchodzi. Zauważyłem też, że zdecydowanie nadużywałem sformułowania i tak dalej. Kojarzycie to irytujące wrażenie, jak zauważacie, że powtarzacie coś tak mimochodem, niechcący, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wtrącacie to nawet w miejsca, gdzie niekoniecznie to pasuje. Irytujące. No to miłego irytowania się przy słuchaniu nagranych przeze mnie wzór. odcinek Odcinek świąteczny o wieczności. Wieczność to chyba jest dość dobry temat na dzisiaj, bo bardzo wieje. A ja jestem tak troszkę, jak to się nazywa, nie homeopatą, nie, nie psychopatą, to że, że jak, jak się zmienia pogoda, no to no to i, i, dzieją się ze mną dziwne no migrenowe rzeczy. Nieważne. E, Przyjmuję, że to się nazywa psychopata e, i i dookoła są nawet całkiem bogate w tym roku w porównaniu do poprzednich lat ozdoby świąteczne, świecidełka różne mosty udekorowane e, światłami e, nawet nie było tego nie widziałem w tym roku ani jednego tego kiczowatego anioła e, ja takiego. Jest jeden, jest jeden przy rądzie mogilskim jeden jest też koło mnie one są paskudne to im trzeba przyznać ale poza tym, to tak jak porównuję przedsiąteczny wystrój Krakowa do tego jak to wyglądało rok temu, dwa lata temu i jednocześnie mam porównanie do tego jak to co roku wygląda w Bielsku Kraków wypada słabo pod względem ozdób mniej pieniędzy i tak dalej ale teraz to, to aż tak bardzo nie boli Widocznie znaleźli gdzieś jakiegoś kredytodawcę nowego, miasto zaciągnęło więcej długów, żeby dołożyć kolejne świecidełka w tym roku i żeby ich było tak ze 3-4 razy więcej niż poprzednio. Tak, takie przynajmniej wrażenie odniosłem. Wcinajmy się w słowo, to ma być dialog mniej więcej. <grym> Okay, okay. Nie, no, no widziałaś jak to wyglądało przez ostatnie lata, jak to dawniej ha. wyglądało. Czy było, było jakoś ładniej to przystarajone wszystko? Tak, było czy, czy, czy, czy gorzej, czy tak nie, jak było teraz. ładniej w tym roku, szczerze mówiąc, jest biednie tak naprawdę. No jest, jest biednie, ale i tak bardziej bogato niż rok temu, dwa lata ja temu. Nie. nie. Zdecydowanie. Nie. Przynajmniej na rynku, jak to wygląda sam kiermasz świąteczny w tym roku jest, ma taką no za dwa razy większą powierzchnię niż rok temu a teraz nie wiem czy widziałaś ale to zobaczysz za chwilę bo idziemy, zmierzamy w kierunku krakowskiego rynku i, i tam też jakieś wejście się zrobi nie będzie dzisiaj e, kiczowatych kolęd e, piosenek świątecznych przez tego mamy serdecznie dość. Zwłaszcza ja, który mam nieszczęście mieszkać z amatorką kiczowatych piosenek. I, i przez ostatnie jakieś hmm, miesiąc no to, no to jestem zmuszony chcąc, nie chcąc słuchać różnych strasznych dźwięków z pokoju obok. To boli. Prostuje Zbaszka mózg. To znaczy uszy jak Uczy. Ale no jest irytujące, jak słyszysz Last Christmas po, po raz któryś tam z rzędu zapętlony w kółko albo coś jakiegoś, jakaś włoska piosenka o zwierzątkach. O małym kurczaczku z tego, co się orientuje na większy przebój mojego mieszkania, co też bardzo, bardzo boli. Tak, okolice Wawelu nie są zbytnio przystrojone, jedna tylko bombka, e, taka duża bomba e, jest pod, pod, w zasadzie od strony bramy wjazdowej na Wawel. Czeka aż ktoś wyciągnie zawleczkę z góry i zdetonuje ten wielki granat. To na co czekamy? Chcesz wysadzić A ten Wawel już tak tutaj za długo stoi. Ciężko będzie, to jest wysoko, jesteś za niska, nic ty nie dosiągniesz. Zaczyna się robić coraz głośniej, coraz tłoczniej. Koniec grodzkiej, albo raczej początek. Zaraz wejdziemy na rynek. Mimo godziny, która jest godzina? Nie, nie ma wcale tak późno. Jest przed 19 jakoś jeszcze. Pełno ludzi. Tłok, tłok praktycznie. Jak i przez cały dzień, całą dobę w tym miejscu. Tak, 18.30. Szczyt, szczyt, który trwa mniej więcej od 10 rano do jakiejś 24, zależy od dnia tygodnia. Centrum Krakowa, tak. Ktoś coś mówi przez jakąś tubę, megafon albo coś takiego dookoła nas mimi. Mi, mimy, mimy, tak się to odmienia, nie? Tak. Są i, i, i, i, i udają rzeźby. Tak, żywe posągi. Mm. O, wiem, co się dzieje. Na jednej ze scen ktoś przemawia właśnie. Bo kiermasz świąteczny i światełka i w ogóle i... i, i, i. I to jest wszystko kiczowate troszkę i masa tondety pamiątkowej i, i różnych rzeczy śmierdzi, żarciem sprzedawanym w tym wszystkim. E, Mówimy, że nie będzie ofciakowych kolęd Nie będzie przeze mnie robionych, Aha, dodawanych w montażu. A tak, co się złapie, to już nie, moja, nie, nie mojej kwestii to leży. Dzięki rynku. Chyba dość stały element w tym podcaście. Ale gość ma głos. To nagłośnienie, oczywiście. Całkiem nieźle zrobione. Dwonośne. Zaraz będzie mnie zagłuszać. Musimy się przejść. Przez to. Ojej. Ojej. Zmniejszmy czułość. Może teraz troszkę lepiej będzie. Trzeba to wszystko opisać, zaraz będziemy przechodzić przez bramę, bramę połączoną z, to jest taka brama, przejście w czymś rodzaju żywopłotu zrobionych z choinek, ze świerków małych, No. Szybuj, kolednie, I, i, ale tłum. tłum. Dobra. Obok nas mała scena, pełna świerków ze światełkami, jakiś aniołek strona, i szopka. sceniczny udziela się nawet widowni, to bardzo dobrze serdecznie dziękuję do Zawsze miło ich widzieć. Są ogromną szopką tutaj. A przed nami kolejny zespół. Kolejny zespół się Starnowa. serdecznie zapraszamy Pumotrów z dół. Nigdy. Nigdy w zasadzie nie, nie byłem. Nie udało mi się pójść do muzeum, gdzie są pokazywane szopki krakowskie. A niektóre ponoć są dosyć ciekawe, zaangażowane politycznie i tak dalej. Starają się opowiedzieć historię danego roku, na który powstały tłoczno obok straganów z bombkami, drewnianymi chochlami, które na pewno są bardzo nieporęczne. Ozdobami na choinkę. I, i, i, i... czapki, szaliki, Cza, Czapki z uszami i kućkami. I ogólny tłok. Jak takie poczułem? nie lubiłem. tak, Taki, to znaczy jednego jakiegoś małego kawałek kęsik, kto się zje. Ale w większych ilościach to jest, to jest takie eee, no jest tak grana na Ale tak, tak z żurawinką taki ciepły oscypek jest miam. Nie. Naprawdę. Troszeczkę. No przecież jeden, nie mówię, że jeden wielki kawałek. A, a ludzie potrafią wpieprzać to na kilogramy niemalże. Bo To jest są takie dźwięk. słone i takie nie niepozytywne. Mickiewicz utonął w Straganach. Tam jest jakieś kolejne większe skupisko. A, skupisko ludzi przy beczkach z grzańcem galicyjskim. Co, no tak, co parę miesięcy pojawiają się tutaj na rynku przy każdym kiermaszu tego typu pojawiają się beczki. Wielkie beczki, mające tak mniej więcej... Średnice dwóch metrów i, i długie na jakieś dwa, trzy metry przewrócone beczki, w środku których stoi jakaś dziewczyna i nalewa grzaniec galicyjski, który ludzie piją. A bo jakieś kotlety sprzedają Wiecie, jakie kiełbasy? No zawsze są do tego kolejki niesamowite. A Mickiewicz wędzi się w dymie z kiełbas. Przebijmy się tam, tam, tam. Troszkę w kierunku kwiatków. To już nieco luźniej, a dalej stragany wszędzie i fenomen, który mnie zastanawia od wielu wielu lat. Jak ci wszyscy ludzie sprzedający kwiatki na rynku utrzymują się? Tutaj te stragany są od wczesnego rano do późnego wieczora. Ich jest dużo jeden obok drugiego. Nigdy nie wiedziałem, żeby ktoś coś tutaj kupował z tych kwiatków. A jednak, skoro Jak ci ludzie stoją, patrz. to... Widziałeś w ogóle, jakie ceny tutaj są? Jeśli chodzi o kwiatki? no, nie, No, to się przypatrz kiedyś to zobaczysz, czego się utrzymuje. No ale jak są wysokie ceny, to kto to kupi? Ci, którzy się śpieszą. No z dworca i nazad. I wielka choinka. Tym razem jest ładna. To jest ładna choinka. Widziałem, jak ją budowali. Chyba nawet z tobą wtedy przychodziłem. stały trzy samochody dookoła z takimi wysięgnikami na których ludzie sobie podawali z jednej do drugiej strony łańcuchy, światełka i tak dalej ale zacząłem Ci mówić wcześniej o, o scenie, która jest dzisiaj ją dopiero skończyli robić o ile jest już skończona duża scena po drugiej stronie sukiennic Zrobiło to na mnie wrażenie, jak zobaczyłem ozdoby wokół niej. Nie wiem, czy za bardzo, czy one do czegoś tajemniczego służą, czy też nie. Troszkę wieje. Będzie wszystko wsłuchać w nagraniu, ale to jest fajny wiatr. Dzisiaj wieczny, wieczny podcast. Tak, o wieczności z wiatrem i o świętach z dźwiękami rynku. A tutaj... Zaraz. Wytłumacz mi, o co chodzi z tymi z niby jakimiś skrzydełkami, strzelistymi ozdobami no. dookoła tej sceny? Bo to jest wielkie. O Jezu. To wygląda jak żelazny tron. No, troszkę jak, jak ten tron z, z plakatów gry o tron. To pewnie jest alegoria czegoś tylko czyta. To nie jest alegoria niczego. To jest wielka scena, na której będą jakieś koncerty pewno sylwestrowe mmm, i tak dalej. To ma po prostu robić wrażenie. Może to jest coś w rodzaju nie wiem, oświetlenia w tym wmontowanego. I tak snopy światła będą strzelać w górę. Albo to ma robić specjalne jakieś refleksy. Ale wygląda fajnie. Dalej się scena buduje. Wszystko jest odgrodzone płotem pod wysokim napięciem. Zaraz zademonstrujemy wysokie napięcie. Asia się złapie i będzie ją telepać. Chwyć się nie. tego, nie? Boisz się? Boję się. Dobrze. Jednak nie będzie widowiska. Tak, niech sobie ludzie budują. Kiepskawo troszkę to wygląda. Kiepskawo troszkę to brzmi. Sobotni wieczór, a brakuje, bardzo brakuje grajków przy rynku, jasne festyny, jasne studenci, ci paskudni studenci już się rozjechali na święta do swoich domów, opuścili Kraków, ale tak się spodziewałem, że to nie jest Gandalf, to jest, nie wiem co to jest. Sam fakt, że trzyma w ręku powyginany kij, nie czyni z niego czarodzieja, majara, a nie nikogo takiego. I, i, I, Nie wiem, pustka w głowie. To jest jedna chyba z trzech, czterech ulic biegnących od rynku, w sensie floreńska. Chloreańska, grocka, Szewska, jeszcze na jakiejś y, są nad tymi ulicami rozwieszone ozdoby, światełka, nad każdą ulicą jest inny motyw, tutaj są kule głównym motywem, kule, które anioły, tylko czekają, aniołki są po bokach, centralnym, no, jest... centralnym elementem tej ozdoby. Jest, to jest bombka, e, tak. To jest pułapka. Jak ktoś stanie pod nią. To, to spadnie ona, na głowę i ona człowieka, spadnie, tak? nie uwięzi go jak w Pokebolu. Pamiętasz pokemony? Nie oglądałam tego. <laughs> e, tak, mieszkam z ludźmi, których życiową pasją stało się z, oprócz, oprócz słuchania kiczowatych piosenek. No to oglądaniem bajek różnych bajek, wszelakich bajek przy każdym posiłku, tudzież nie posiłku przed posiłkiem, po posiłku no to oglądają bajki, ostatnio przerzucili się na pokemony to nie była zbyt dobra bajka jakbym na to nie patrzeć takie anime dla dzieci ale czegoś w tym brakowało się musi nagrać. Po prostu musi. Najbardziej nieśmiertelna piosenka świąteczna chyba. Mogę się założyć, że ona tego nie śpiewa. Na pewno. Na pewno tego nie śpiewa przez kolecie z głośnika. Co z tego? Co z tego, że jest niepełnosprawna i tak dalej i mała, dziwna i na wózku. To nie, nie upoważnia jej do tego, żeby oszukiwać ludzi i udawać, że umie śpiewać. Wieje. Wieczny podcast. Chodźmy tam. A tak a propos oszukiwania, e, o, oszukiwania i czułość, czułość, czułość. Wróćmy do czułości niższej, bo wiatr. E, a propos oszukiwania i wyłudzenia pieniędzy, że ej, daj mi, bo coś ze mną jest nie tak. E, niby robię coś około artystycznego, na przykład umiem klęczać. E, tutaj piję do, do żebraczki, która zawsze przy tym przejściu przy galerii krakowskiej klęczy taka położona w zasadzie na swoich kolanach Aha, wiem, przy... z twarzą przy ziemi no i, i pudełeczkiem na, na datki od ludzi to ma być Tylko, gest rozbudzający że... litość gest rozbudzający litość ale ona ma przy sobie w koszyczku dwa pieski i to nie są jakieś kundelki to są naprawdę zadbane, jakieś piękne pieski. I tak ją pewno zobaczymy, bo ona tutaj na dwa etaty robi. I zawsze miała jednego pieska. Teraz ma dwa pieski. Jeżeli tak naprawdę jest tak bardzo biedna, że musi żebrać i tak klęczeć non-stop przez, przez no od rana do wieczora, przez 7 dni w tygodniu, no to cholera jasna. Czemu nie zażre tych psów? Ej, bo to by było straszne. Fuj. Zdeżasz być swojego najlepszego przyjaciela? No, jakbym jakbym nie miał co jeść i w ogóle tak bym był w tak dramatycznej sytuacji, że trzeba by było iść żebrać i tak dalej no to tym bardziej, że te pieckie wyglądają na całkiem zadbane i sobie po prostu śpię pod czystym kocykiem ostatnio była tutaj Dzisiaj. A ona się tak przenosi co parę godzin. Jest mobilna. Kolejna część krakowskiego jarmarku świątecznego. Tym razem na placu obok byłego budynku dworca kolejowego. Tu jest jeszcze głośniej. Ktoś ostro naparza piosenki. I, i, i jesteśmy przed sporym całkiem centrum handlowym. Prawdą objawioną, która nikogo już nie szokuje w żaden sposób, jest to, że no jednak święta to głównie, głównie jest komerca, komercja. Taka kup, prezent, rzeczy i w ogóle światełka, kolendy w sklepach. I rzeczy takie do wyciągania od ludzi pieniędzy, czy to dobrze, czy to źle, no to nie wiem. Wszystko jedno. Hmm. Chyba że się chce coś kupić. Chce się wejść, zobaczyć jakąś sprawę, a tutaj jest tłok. weźmy do środka, tam będzie cieplej, będzie ciszej. Tak. Wszędzie jest tłoczny. I kolejna prawda objawiona, która nikogo już nie dziwi. Najbardziej ozdobione w sposób taki świąteczny miejsca to są sklepy. Najwięcej, najpiękniejszych powinek Najgustowniej wszystko urządzone Kipi bogactwem i tak dalej Właśnie wiem, przy okazji prezenta kupię Jak tutaj jesteśmy Tylko muszę znaleźć odpowiedni sklep, gdzie kupię parę skarpetek Zaraz przy placu inwalidów, niedaleko mojego mieszkania, stoi taka choinka. Chyba wspominałem już o niej rok temu w którymś z świątecznych podcastów, ale wciąż robi ona na mnie spore wrażenie. Tylko co jest w niej takiego niesamowitego? Ano to, że ona nie ma ozdób. To znaczy, to znaczy tak, ozdoby są e, takie niebieskie światełka i z oddali wygląda na to, że jest czymś udekorowana. Kiedy jednak człowiek się zbliży, podejdzie troszkę bliżej. To okazuje się, że nie są to bombki, ani gwiazdki, czy łańcuszki, tylko reklamy przeróżnych firm. Loga, czasem parę słów pod tym logiem. Choinka jest też odgrodzona płotkami, a na tych płotkach mini billboardy. Także z logiem jakiejś firmy jednej, drugiej, trzeciej. Wiele się mówi o komercji święta, o tym, że święta są wykorzystywane do tego, żeby wycisnąć z ludzi pieniądze, ale żeby zmienić choinkę w billboard reklamowy, no to trzeba przekroczyć kolejną granicę. Zero ozdób, 100% reklam i to daje do myślenia. No i na swój sposób jest nawet szczere. Z jednej strony, no... Miasto by musiało wydać kolejne pieniądze, żeby to wszystko zorganizować, żeby postawić taką choinkę, a tak no to w zamian za powierzchnię reklamową firma, jedna, druga, trzecia, robi taką rzecz z własnej kieszeni. No, nie będę tego rozwijał. Tak, koniec. Tematu, koniec spaceru świątecznego po Krakowie. Na koniec odcinka chciałem Wam polecić jeszcze parę nowych podcastów. Do tak do posłuchania, bo niby wydaje się, że świat podcastowy zamarł już dawno i tylko niektórzy, niektóre niedobitki powoli dogrywają, ale jakiś czas temu pojawiło się parę całkiem fajnych podcastów. Pierwszym z nich niech będzie Necropolitan podcast grozy. Jeśli kojarzycie radio Stephen King, to tutaj tematyka i prowadzący są podobni. Rzecz jest o grozie w kulturze. Bardzo solidnie przygotowywana, rzeczowa, no i fajnie się tego słucha, nawet jeżeli ktoś tak jak ja na co dzień nie obraca się w klimatach horroru. Wrócił też kapok Godaja. Niby Projekt został zamknięty po stu odcinkach, ale teraz został reaktywowany. Strasznie mi było smutno, kiedy Godaj ogłosił, że setny odcinek jest tym ostatnim. Później się okazało, że w rzeczywistości to czy to dziady z lasu, czy też inne jakieś swoje recenzje komiksowo-książkowe zamieszcza po prostu na gnieździe światów, z tym, że to już nie działo się tak regularnie, jak to było w przypadku Kapoka, który tydzień w tydzień publikował coś nowego, zawsze o tej samej porze. Yy, tak jest to jednak teraz w tym reaktywowanym kapoku idzie 101, 102, teraz 103 odcinek wyszedł. Yy, już to nie będzie ponoć tak bardzo regularne, ale dalej jest stary, dobry styl i poziom. Powrócił także inny stary podcasterski wyjadacz, przeprosił się z mikrofonem i zaczął nowy projekt w stylu audioblogowym. To Łukasz Lubiński i jego podcast przy piwie. Ta rzecz może i nie jest jakoś szczególnie porywająca, ale to taki naprawdę kawał solidnego podcastu amatorskiego w stonowanym stylu Łukasza przy którym no naprawdę fajnie może minąć te 20 minut w drodze do pracy, czy podczas pracowania koszulek, tak. A co do innego konceptu, to no to nie wiem, czy za tydzień coś się ukaże, nie wiem, czy za dwa tygodnie coś się ukaże, jak już, to będzie pewnie coś bez większego montażu, może wygrzebie jakieś skarby zakopane głęboko w szufladzie z nagraniami, a może, nie wiem, tak po prostu średnio mam teraz czas i ochotę, by grzebać przy podcaście. Usłyszymy się jednak na pewno jeszcze nie jeden raz.